Witam wszystkich. Mój podcast w przeciwieństwie do większości innych umieszczonych tutaj podcastów nie będzie w żaden sposób dotyczył psychologii. Doszedłem do wniosku, że skoro muszę to nagrywać, to niech przynajmniej będzie to coś pożytecznego. Coś, co może komuś się przyda. Chociażby podczas zbliżającej się małymi krokami sesji. Tak więc wiele osób zastanawia się, czy jest możliwe zwiększenie swojej produktywności w szybki sposób. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Istnieją sposoby na szybkie zwiększenie swojej produktywności i w tym podcaście opiszę jedną z takich metod. Metoda, o której chcę opowiedzieć, nazywana jest zasadą 60-60-30. Polega ona na tym, że pracujemy w tak tzw. blokach czasowych. Pierwszy z bloków jest blokiem 60-minutowym. Polega on na tym, że przez pierwsze 50-55 minut pracujemy nad danym zadaniem w pełnym 100% skupieniu. Oznacza to, że nie odbiegamy SMS-ów i telefonów, nie korzystamy z internetu podczas pracy, nie rozmawiamy z innymi osobami znajdującymi się w mieszkaniu, nie odchodzimy od biurka i nie robimy innych rzeczy, które rozpraszałyby naszą uwagę. W 100% poświęcamy naszą uwagę na to. Co mamy do zrobienia? Ostatnie 5 minut poświęcamy na krótki relaks. Możemy rozprostować kości, odpocząć przez chwilę, zrobić kilka głębokich wdechów. Drugi blok czasowy trwa również 60 minut i polega dokładnie na tym samym. Znowu w 100% koncentrujemy się na tym, co mamy do zrobienia i nie pozwalamy niczemu i nikomu odwrócić naszej uwagi. Po 60 minutach ciężkiej pracy przechodzimy do trzeciego 30-minutowego bloku. Jest to czas na relaks odpoczynek. Możemy coś zjeść, posłuchać muzyki, po prostu zająć się czymś, co sprawia nam przyjemność. Jeśli wciąż mamy coś do zrobienia, to po 30 minutach znowu zaczynamy od bloku pierwszego. Strategia ta jest skuteczna ponieważ całą swoją uwagę skupiamy na danym zagadnieniu. Nie robimy kilku rzeczy gaz, jak to ma zazwyczaj miejsce i nasza uwaga nie jest rozproszona. Pozwala to na nauczenie się czegoś czy zgobienie jakiegoś projektu w znacznie krótszym czasie. Zyskujemy dzięki temu cenny czas, który możemy poświęcić na ciekawsze zajęcia. Jeżeli macie ochotę, to naprawdę polecam Wam skorzystać z tej metody, będziecie mogli wtedy sami odpowiedzieć sobie na pytanie, czy można w szybki sposób zwiększyć swoją produktywność.